Smile thousands thousand smiles. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, ponieważ na moim zegarku jest godzina 23. Nagrywam dopiero teraz, ponieważ mój podcast był przez całe dzisiejsze popołudnie sabotowany przez obce siły w postaci mojego ojca kryptonim Ale jak ja ci niby przeszkadzam? Już na początku muszę się zreflektować, gdyż popełniłam start. Na szczęście na tyle niezobowiązujący, że właściwie nie ma o czym mówić. Poprzednie nagranie, które pojawiło się na moim blogu, było testem, czy potrafią w ogóle nagrać coś, co ma ręce i nogi i wrzucić to do sieci, co wcale nie jest takie proste, jak się niektórym wydaje. choć mi tu o moje niemiłe doświadczenia z portalem YouTube i plikami wyrzucającymi się nawet 6-7 godzin. Nie byłabym oczywiście sobą, gdybym na starcie czegoś nie spieprzyła, o czym napomknęłam w poprzednim nagraniu, mówiąc o moich potyczkach z idioto-odpornym programem Audacity. Na początku chciałabym sprostować i wyjaśnić kilka kwestii. Na przykład taką, że podcast będzie miał swój e, blog specjalnie dla niego stworzony, ponieważ stwierdziłam, że nie ma sensu robić więcej bałaganów w mojej pisaniu niż jest to konieczne, i nie będzie publikowany na wrzucie jak zapowiadałam pomimo oczywistych zalet tego portalu, jakimi są szybkość wrzucania plików, o czym mówiłam wcześniej, i możliwość dotarcia do szerszej grupy słuchaczy. Z tego drugiego zrezygnuję raczej bez żalu, bo wiadomo, że nie wszystkim może się podobać to, co nagrywam. Nie każdy potrafi wyrazić to w sposób kulturalny. A jak wiadomo, łatwiej na takich ludzi trafić na popularnym portalu niż na blogu, na którego przy dobrych wiatrach wejdzie dziennie kilka osób. Co do samej nazwy, też były z nią problemy. Wszystko, co przychodziło mi do głowy, to najpierw było wow, a potem i tam myślimy dalej. Ponieważ doskonale znam swoją osobistość, wiedziałam, że mogę tak jeszcze długo i nagrywanie podcastu stanęło pod znakiem zapytania. Każdy szanujący się podcast musi przecież mieć mniej lub bardziej wyszukaną nazwę. Jako, że podcast bez nazwy już istnieje, miałam problem bo ja go bardzo lubię i właśnie ujawniłam się z moją przynależnością do grona słuchaczy. Wymyśliłam sobie więc ósmy krąg piekielny, związany oczywiście z boską komedią Dantego. Można też użyć bardziej karkołomnej logiki i stwierdzić, iż gdybym użyła nazwy bez nazwy, byłabym pospolitą złodziejką, a tacy właśnie ludzie w ósmym kręgu przebywali. Skoro już mamy idealne wytłumaczenie tytułu, możemy iść dalej. Może to dobrze, że nie udało mi się niczego wcześniej nagrać, ponieważ dopiero przed chwilą zobaczyłam reklamę, o której chcę teraz wam co nieco opowiedzieć. Jest to zastanawiająca kampania społeczna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzewam, że specy od reklamy nie za bardzo się przyłożyli, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że skuteczność takich rzeczy jest niewielka. Dlatego nie zadbali o wiarygodność. Nie, to złe sformułowanie. Niewiele zrobili, żeby była choć trochę przekonująca, Może tak. Oglądając ją miałam wrażenie, że twórcy traktują ludzi jak idiotów, albo też uważają zlecenie za idiotyczne. Stawiałabym na to drugie, bo za idiotów ma nas Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Więcej można poczytać na stronie urzędu www.uokik.gov.pl Zn znajdziemy tam również spot, który wprawił mnie w osłupienie. Jeśli miał on pokazać ludziom, że urząd ten jest bardzo ważny, bo chroni ich interesów, to mnie nie przekonał. Bo ośmieszność zakrywa fakt, że urząd powołany do wyłapywania nieprawidłowości musi prosić ludzi, którzy de facto popełnili przestępstwo, żeby sami się do nich zgłosili. Czy to nie świadczy o nieudolności? Chodzi o zmowy handlowe. Temat, który ostatnio wrócił na tapetę, ale równie szybko z niej zniknął. Może też urzędnicy uznali, że przyszedł ich czas i chcieli popłynąć na tej fali. Nie udało się. Takim bardzo znanym przypadkiem zmowy handlowej, z którą nawet nie bardzo te firmy muszą się kryć, jest próba wyparcia z rynku sieci Play. Chodzi o to, że połączenia wychodzące od y, innych operatorów do sieci Play są znacznie droższe niż do innych sieci. Ponieważ klient zawsze szuka możliwości zaoszczędzenia, do Play dzwoni czy smsuje niechętnie. Skoro ludzie nie chcą dzwonić, to po co kupować startery tej sieci? Konkurencja załatwiona. Oczywiście ile zmów, tyle pomysłów. Nie chcę się nad tym rozwodzić. Pania ułokiku wydaje mi się kompletnie nietrafiona. Który przedsiębiorca zgłosi się, by otrzymać złagodzoną karę, gdy zauważy, że ze strony urzędu nic mu nie grozi? Przykład z firmą Play jest tutaj idealny. Pomimo tego, że rzuca się w oczy nawet przeciętnemu Kowalskiemu, operatorzy są bezkarni. Trzeba być naiwnym, by wierzyć, że ta kampania wypali bądź też idiotą, wierząc, że ludzie są tak naiwni. A ten cały teatr finansowany jest z podatków, o czym pewnie nie muszą wspominać. Jak tak sobie googlowałam, żeby dowiedzieć się, jakie były koszty tej kampanii, odkryłam ciekawą rzecz. Urząd ten zorganizował szereg kampanii, które były większą lub mniejszą klapą. Ba! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zorganizował nawet kampanię ekologiczną. A jak głupio, zawsze myślałam, że tym powinno się zajmować Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dłuższych nazw to nie mogą sobie wymyślać. No cóż, jest już dosyć późno. A ja szczerze powiedziawszy, nie mam ochoty korzystać z moich wcześniej przygotowanych notatek, więc wypadałoby się już z wami pożegnać. Do usłyszenia.